Jak rozwiązywać najczęstsze problemy z pracownikami? Dzisiaj o tym opowie Krzysztof Burzyński, prywatnie mój brat, a od ponad 10 lat człowiek, który rozwiązuje konflikty z pracownikami, rekrutuje pracowników w szkoli, więc ma dużo do powiedzenia w tym temacie. Krzysiek, na podstawie Twojego doświadczenia, jakie są najczęstsze problemy i jak je rozwiązywać? Witam wszystkich serdecznie. Jakie są najczęstsze? Jest dużo takich problemów. Ja takich o dzisiaj o trzech powiem. Pierwszym z nich jest brak zaangażowania danego pracownika. To znaczy częściej wygląda to tak, że dany pracownik przychodzi do pracy, pracuje, ma jakieś tam swoje efekty, zazwyczaj nie, niezbyt genialne, ale ma, idzie do domu i zapomina o pracy. Tak naprawdę żaden pracodawca nie chce takiego pracownika, ale tak dużo pracowników właśnie w taki sposób spędza czas w pracy, jakby nie mając żadnego zaangażowania się. Co na to wpływa i jak temu zaradzić? Pierwszą taką rzecz, to, to, jest taką, to jest taka rzecz, którą tak naprawdę od jakiegoś czasu sam dosyć mocno gdzieś odkrywam, to jest to, że już od samego początku zatrudnienie pracownika, to, jakiego pracownika zatrudniliśmy, wpływa na, na, na jego zaangażowanie. Co, co to znaczy? Oznacza, to że czasami po prostu już od samego początku źle rekrutujemy, źle dobieramy pracownika do danej pracy. Na przykład, takim moim, moim odkryciem jest, znaczy może nie moim odkryciem, ale, ale dziś zauważyłem, kilka osób o tym mówi o tym, że często dobierając pracowników, mając już, już przy, przy, przy ich rekrutacji. Mamy, stajemy często przed takimi dwoma problemami, czy wziąć takiego pracownika, który ma jakieś pewne umiejętności, które nam odpowiadają, czy wziąć takiego pracownika, no to jest kilka sformułowań, chyba najlepszym jest słowo dopasowanie, czy wziąć pracownika, który jest dopasowany do, do naszej firmy, do, do, widzimy, że on by się tutaj nadawał jako osoba, jako człowiek, no i zazwyczaj tutaj można to potraktować, że tak powiem na cztery sposoby, tak, jak mielibyśmy to ułożyć w taki kwadrat, czyli czy jest to pracownik, który jest ma umiejętności jest dopasowany, czy jest to pracownik, który jest dopasowany, a nie ma umiejętności, czy, czy dalej, czy jest to pracownik, który ma umiejętności, a nie jest dopasowany, no i w taki sposób możemy, możemy taki sobie kwadrat stworzyć i to, co najczęściej jest wybierane, no to szukamy pracownika, który jest ma umiejętności jakieś w danej dziedzinie, które potrzebujemy i jest dopasowany. I tak teoretycznie wydawałoby się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Okazuje się, że ze względu na motywację przyszłą pracownika, to nie jest wcale dobre rozwiązanie, ponieważ zwyczaj taki y, człowiek czuje się bardzo pewny, ponieważ czuje się dobrze w zespole ludzi, z którymi pracuje, łatwo się tam dopasował, jest elastyczny, ma duże umiejętności i nagle... Po jakimś czasie i dosyć szybkim zazwyczaj jego motywacja spada, ponieważ widzi, że już za wiele na przykład nie może osiągnąć, że już tutaj nie może zabłysnąć i jest wtedy takim pracownikiem, który przestaje się angażować, bo go jego to męczy. na przykład stąd jest jego, na przykład powoduje brak zaangażowania i jest ten problem. Natomiast o wiele lepszym rozwiązaniem jest wybrać się okazuje pracownika, który jest dopasowany do zespołu, ale nie ma tak dobrych umiejętności. No i w tym momencie nie chodzi mi o to, że nie ma w ogóle umiejętności, ale że nie ma aż tak dużych, że ma jeszcze do dopracowania, ponieważ umiejętności można dopracować. Dopasowania się już tutaj nie, nie, nie zmienia, albo ktoś się dopasuje do zespołu i od razu widać, że to jest taka osoba dosyć elastyczna, albo nie. W tym momencie pracownik, jeżeli jest dopasowany, a nie ma tak dużych umiejętności, jest mocniej zmotywowany, ponieważ widzi, że jeszcze mu wiele brakuje, no i chce coś osiągnąć i się bardziej stara. Więc to jest taka jedna, jedna, trzeba by zacząć od takiej, no to nazywam profilaktyki, czyli od razu tego, co, co wybieramy. Drugą rzeczą, która powoduje, że brak zaangażowania jest w danym pracowniku, to jest to, że jest niewłaściwie motywowany albo w ogóle nie jest motywowany tak naprawdę. Więc to jest, to jest zupełnie jeden tutaj z tematów, który właśnie nagrywaliśmy do tych podcastów, właśnie było motywacji, więc może nie będę to za dużo rozwijał, ale generalnie no właśnie to jest odkrycie, co motywuje pracownika, bo jeż, jeżeli mówimy sobie, no ja dobrze płacę, a on nadal pracuje średnio, no to jest niezrozumienie w ogóle, co, czym jest motywacja i że pieniądze tak naprawdę są tylko jedną z wielu motywacji i to wcale nie najważniejszą, e, więc to jest jeden taki problem, brak zaangażowania pracownika i ja to bym go właśnie bardzo mocno określił z, z, z motywacją e, no, jak, jakie są jeszcze problemy? Problemem mogą być konflikty między pracownikami. No, to już jest co, co człowiek, co konflikt, to pewnie bardzo indywidualnie by trzeba było do tego podejść. Myślę, że taką istotną rzeczą jest też taka znajomość troszkę człowieka, pewnego łyknięcia nazwy, pewnej psychologii człowieka która pozwoli na przykład dobrać pracowników, którzy, którzy właśnie ze sobą współpracują na co dzień, w jednym biurze lub, lub często gdzieś, nie wiem, czy wspólnie jeżdżą, czy jakikolwiek czas ze sobą przybywają, dobrać w taki sposób, żeby ci ludzie byli właśnie odpowiednio osobowościowo dobrani, tak, żebyśmy czasami, czasami bierzemy ludzi na, na takiej zasadzie, o, bo ten człowiek jest taki bardzo dynamiczny, a drugi człowiek jest taki mało dynamiczny, więc oni będą dobrze dopasowani. Okazuje się, że nie zawsze to może działać. To może działać, ale nie zawsze. To To trzeba takie rzeczy sprawdzać, czasami wielokrotnie. No i, i, i to, jest, to jest właśnie problem z, złego dopasowania. Te, te, I stąd się biorą, to jest jeden z, z powodów konfliktów, że ludzie nie rozumieją samych siebie, jak oni działają w naturalny sposób i ktoś potrzebuje żeby podjąć jakąś decyzję, potrzebuje jednego całego dnia, żeby sobie przemyśleć. Drugi, nawet, natomiast w 5 minut podejmuje decyzję. No i kiedy takie dwie osoby się spotkają i mają podjąć decyzję, może dojść pomiędzy nimi po prostu do, do, do najzwyklejszej kłótni, tylko dlatego, że ktoś potrzebuje więcej danych, a, a druga osoba tego nie potrzebuje. Więc to jest też umiejętność, raz dobrania osobowości, a dwa, żeby te osoby się pomiędzy sobą jakoś dobrze porozumiewały. Przyczyną, przyczyną konfliktu może być wiele rzeczy. No tak naprawdę, jeżeli czasami pracownicy mają takie swoje roszczenia wobec pracodawcy, to jest no bardzo częste, to taka rzeczywistość, którą spotyka się praktycznie wszędzie, jeżeli tylko z kimś można o czymś porozmawiać i ponarzekać, to praca jest jedną właśnie z takich rzeczy. To jest znów, myślę, raz, niezrozumienie, kim jest pracodawca i, i a kim ma być pracownik? Tak się niestety nauczyliśmy trochę, że, że pracownik oczekuje, jak, jak wiele rzeczy on powinien dostawać i dlaczego ja tu nie dostałem urlopu, dlaczego, dlaczego tak mało pieniędzy, dlaczego po raz, po raz kolejny nowy samochód sobie kupił pracodawca, a mi nie chce dać 200 zł podwyżki więcej. Co to dla niego za problem? No, i w tym momencie jest to też takie niezrozumienie tego, że no to są jakby pewne prawa osoby, która cię zatrudnia, że ma prawo na przykład. Być osobą bogatszą od ciebie, właśnie dlatego on cię zatrudnia, bo ma za co. Jeżeli jesteś na umowę o pracę, to 200 zł, które, które doda pracodawca, to nie jest koszt o 200 zł większy, tylko to jest prawdopodobnie o około prawie 400 zł większy, ponieważ takie są różne podatki, ZUS większy i tak dalej, a to, to są, więc to są kolejny konflikt, który, który z jednej strony... To może tego tak powiem, może to nie jest konflikt pomiędzy pracownikami, bo zazwyczaj pracownicy tu są zgodni, że, że pracodawcy są wszyscy źli, natomiast to tworzy złą atmosferę w pracy pomiędzy na przykład pracodawcą a pracownikiem i, i, i też niezrozumienie pewnych sytuacji powoduje, że w, no, trudno jest pracować w takiej atmosferze. A jak, jak, jak rozwiązywać takie, takie konflikty? No na pewno warto mieć w, w zespole ludzi, którzy się pracują, osobę taką dyplomatę. Nie wiem, osobę, która, która w jakiś sposób umie dojrzeć te, te konflikty i umie im zapobiec, kiedy już się zaczynają i umie je w jakiś mądry sposób skończyć te konflikty, które one są. No tak mi się zdarzyło w życiu, że, że, że w pracy, w której, której, której pracowałem przez wiele lat, jako sprzedawca, później kierownik i menadżer, no byłem też taką niepisaną, niepisanym taką osobą, która była takim negocjatorem, no i nieraz zdarzało się, że, że stawałem pomiędzy dwoma, dwoma pracownikami o jakąś kłótnię i w jakiś sposób musiałem załagodzić to, co nie zawsze było proste, co czasami kończyło się na przykład zwolnieniem jakiegoś praco pracownika, co no fakt było, było bardzo rzadki, rzadkim przypadkiem, ale jednak się tak zdarzało. Pamiętam też taki przypadek jednej osoby, która no niestety tak się zdenerwowała na swojego pracodawcę z, z pewnych powodów, że chciała go do sądu podać. No, przyczyny były, no jakbym trochę błahe, ale na osoba była na tyle, na tyle zdenerwowana, że no, no, chciała bardzo, bardzo, bardzo ostro z tym pojechać, iść do prawnika, podać do, do sądu pracy i pamiętam, że kiedy ten pracodawca do mnie zadzwoni i mówi, że, że on musi rozwiązać ten problem, bo ta osoba go może zniszczyć, bo, bo wie jaka ona, ona potrafi być, jaki ma charakter. Pamiętam, że rozmowę, co, co ciekawe, ponieważ nie było innej możliwości, przez telefon z tą osobą rozmawiałem, ta osoba na początku bardzo, bardzo mi się mocno wyżeliła na różne tam rzeczy ale ponieważ no, byłem taką osobą tutaj, że tak powiem obiektywną, ponieważ nie, nie miałem w tym konflikcie jakiegoś swojego udziału, ta osoba kiedy już wylała wyla swój żal, zaczęliśmy trochę bardziej racjonalnie rozmawiać o tym, co, co się stało, do, do, czego, do czego doszło, no i, no i doszliśmy do jednego wniosku, że ta osoba na pewno już nie chce dalej pracować, i to jakby nie było, nie było jakimś tam największym problemem. Natomiast mówiłem, no zapytałem się, a co, czy na pewno chcesz podać do, do sądu pracy, czy bo przedstawiłem jej sytuację jakby z mojej strony, mówiąc, że nie wydaje mi się, żeby ta sytuacja była aż taka, żebyś nie tylko niszczył firmy, ale też niszczył pewnego, pewnej relacji, która ta osoba miała też prywatnie z, ze swoim pracodawcą, takiej dosyć dobrej relacji. No i doszliśmy do... Po, po, po, po wymienieniu różnych zdań, nagle okazało się, że to dlaczego ten pracownik chciał podać tą osobę do do no, no, taką konsekwencję, żeby gdzieś do jakiegoś sądu pracy podać. Było to, że, że ta osoba się czuła bardzo rozżalona z tego powodu, że ona musi odejść, bo tak czuła, że powinna odejść, a nie będzie miała pewnych benefitów, które, które miała w pracy. Tymi benefitami było to, że mogła o wiele taniej kupować produkty, które jej były potrzebne w domu, bo to było część jej pasji. No i się okazało, że rozwiązaniem problemu było to, że zaproponowaliśmy tej osobie, ja zaproponowałem tej osobie, że będzie dostawać produkty, w takiej samej cenie, jak dostawała, gdy była pracownikiem, ale że, że, że, że dzięki temu ona nie będzie nic dalej z tym robić na jakiejś drodze sądowej. Okazało się, że dla tej osoby to była tak wielka, tak bardzo się ucieszyła, że w ogóle już po, po, po chwili takiej rozmowy, kiedy, kiedy jeszcze opowiedziała o jakichś tam bardzo sympatycznych rzeczach z tym związanych, co to dla niej oznacza, w ogóle o tym zapomnieliśmy i to było już wiele lat temu i ta osoba nigdy nie podała do sądu, więc myślę, że to było dobrze rozwiązane. Natomiast no... Jak w każdym przypadku, o którym tutaj mówię, zawsze, zawsze najważniejszą rzeczą jest rozmowa. Rozmowa z dwoma stronami. Dzięki temu naprawdę wiele rzeczy da się zrozumieć. A takim trzecim elementem, który jeszcze chciałbym powiedzieć o pracownikach, jest pewien brak umiejętności. Czym jest ten brak umiejętności? No generalnie czasami przyjmowani są pracownicy, którzy powinni się czegoś nauczyć. W międzyczasie, bo, bo wiadomo, że nie wszyscy są jakimiś wielkimi specjalistami przychodząc gdzieś do pracy, natomiast zawsze się mogą czegoś, nawet nie mogą, powinni się czegoś więcej nauczyć pracując, doświadczając na co dzień pewnych, pewnego przebywania, nie wiem, czy z klientem, czy, czy z, jakąś, z jakąś materią, którą mają objąć swoim doświadczeniem. No i czasami ci pracownicy tych umiejętności nie nabywają. Jest to zastanawiające i, i, i bardzo trudne, kiedy się tak dzieje, bo kiedy ktoś po wielu miesiącach tak naprawdę nadal niewiele nie, nie, nie wzrósł. No i co robić? No tak naprawdę można z jednej strony rozwiązać ten problem w taki sposób, że zobaczyć to o czym już mówiłem, co motywuje pracownika i wysłać go na przykład na jakieś szkolenie, które jest związane z tą brakiem, z, ty, z, tym, z tym, jego umiejętnością, którą mógłby mieć większą, a z drugiej strony e, e, zmotywować go jeszcze czymś dodatkowo, co, co, co by miało tam miejsce. E, natomiast, natomiast no, wygląda to niestety tak, że jeżeli przez dłuższy czas dany pracownik dłuższy czas mam na myśli przynajmniej 3, po trzech miesiącach dany pracownik nadal nie wykazuje się tym, że, że jakieś umiejętności nie potrafi nabyć, jest bardzo, ale to bardzo ciężkie, żeby udało mu się to zrobić. Więc tak naprawdę w tym problemie z tym pracownikiem, no tak powiem, tak najlepszą, najlepszą rzeczą jest tego pracownika albo zwolnić, albo jeżeli jest taka oczywiście możliwość, dać go na jakieś inne stanowisko w firmie, w którym być może o wiele lepiej by się nadawał. Tak czy, tak czy owak na pewno nie można pozostawić to w takiej sytuacji, jakiej jest, bo to nigdy zostawienie coś w sytuacji, że się samo rozwiąże, to się nigdy nie rozwiązuje dobrze. Zawsze powinniśmy jakoś zareagować. Dzięki Krzysiek, jeżeli jesteś zainteresowany tematem rekrutacji, szkolenia, rozwiązywania problemów z pracownikami, to zapraszam Cię na stronę krzysztofburzyński.pl a inne podobne wartościowe materiały jak te znajdziesz na mojej stronie andrzejburzyński.pl jeżeli podobało Ci się kliknij lajka like pod spodem przekaż może informacje o tym podcaście jakimś innym zainteresowanym osobom i życzę Ci życia pełnego pasji pozdrawiam Andrzej Burzyński